Mówi o ołtarzu, na którym kapłani przelewali krew zwierząt. Mówi o pokarmach, którymi sycili swoje ciała, ale nie przynosiło to pożytku ich duszy. Wiecie, iż w świątyni nie tylko składano ofiary, ale również spożywano część tych ofiar. W kontraście do tego autor tego listu mówi nam o naszym ołtarzu, do którego my przystępujemy, z którego nie mają prawa jest ci, którzy składali ofiary na tym ziemskim ołtarzu. Mówi o ołtarzu, który ma duchowy charakter i mówi o ofiarach, które mają duchowy charakter. Nasze ofiary dzisiaj to nie są ofiary ze zwierząt, to nie jest przelewanie krwi tych zwierząt. My też nie spożywamy po złożeniu tych ofiar jakiejś ich części, My przystępujemy do ołtarza, którego autorem jest sam Bóg. Przystępujemy do ołtarza, na którym Jego własny Syn został złożony w doskonale, doskonałej ofierze raz na zawsze. I przez Niego mamy przystęp do samego Boga. To wszystko, co działo się tutaj w tej ziemskiej świątyni, było tylko reprezentacją, było tylko wzorem, było tylko odbiciem, niebiańskiej świątyni i rzeczywistości, w którą wkroczył Chrystus, kiedy ofiarował samego siebie i z własną krwią wkroczył do samego nieba, do miejsca najświętszego, aby teraz wstawiać się za nami. I tutaj ten wiersz ósmy mówi nam, iż w nim nie ma żadnej przemiany. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Tak jak Jego ofiara miała doskonały charakter, gdy została złożona. Jak Jego ofiara miała doskonały charakter, gdy Jezus wszedł do tej świątyni niebiańskiej swoją własną krwią, aby orędować za nami. Tak i dzisiaj ma to idealnie taki sam doskonały charakter. Nic się nie zmieniło. On wciąż miłuje nas, tak jak miłował, gdy oddawał samego siebie. Czytamy, iż umiłował swoich aż do końca. Jego miłość dzisiaj jest taka sama, dlatego że On jest taki sam, On się nie zmienia. Po tych tysiącach lat, które minęły, po tych wielu tragediach, jakie miały miejsce w Kościele, po odstępstwach, po mnóstwie grzechów, nieprawości, zła, tych różnych dziwnych, obcych nauk, które weszły do Kościoła i które Kościoły zaadoptowały i przyjęły, Tutaj na ziemi widzimy ogromne zmiany w kwestii Kościoła, w kwestii organizacji, w kwestii uwielbienia, w kwestii tych różnych rzeczy, w które my jako ludzie jesteśmy zaangażowani i które ludzie na przestrzeni wieków potworzyli. Ale tam w niebie nie ma żadnej zmiany. Tam nie nastąpiła jakaś teologiczna przemiana, tam nie nastąpiły jakieś zmiany w Bożym nastawieniu, w Bożym sercu do nas. Tam to wszystko jest takie, jakie zawsze było. I bracia, siostry, dla mnie jest to ogromna, ogromna zachęta i mam nadzieję, że rozumiemy to, jak wielkie błogosławieństwo jest naszym udziałem, kiedy mamy do czynienia z Bogiem, który się nie zmienia, z Bogiem, który jak coś powiedział pięć tysięcy lat temu, trzy tysiące lat temu, dwa tysiące lat temu, dzisiaj jest tak i amen. I nie ma u Niego żadnej zmiany, żadnej jakiejś innowacji. Nie musimy się obawiać, że tak jak z ludźmi, wiecie, że wczoraj tak myśleli, ale dzisiaj jednak doszli do przekonania, że tak nie jest i wszystko odkręcają i wszystko zmieniają, a jutro jeszcze nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy i jak to jutro będzie. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy takiego Boga mieli, którego nie moglibyśmy być pewni, co On dzisiaj myśli. Może wczoraj tak myślał, ale dzisiaj? Ale co będzie jutro? Co mu jutro do głowy strzeli? Nie, nie mamy takiego Boga. Mamy Boga, który jest wczoraj, dzisiaj, taki sam i na wieki. I możemy mocno się oprzeć na Jego Słowie. Możemy mocno oprzeć się na Jego obietnicach. Możemy z ufnością przyjść i to wszystko, co nam powiedział, to wszystko, co nam objawił, wiemy, że dzisiaj jest tak samo prawdziwe, jak wtedy, gdy Jego natchnieni pisarze spisywali to. Do takiego Boga przychodzimy. Do Boga, który istnieje od wieczności. I w którym nie ma ani nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany, który jest wciąż ten sam. Wiesz, 14 mówi nam bracia i siostry, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. To jest nasze miejsce w tym świecie. Jesteśmy w świecie, który ulega zmianom. Jesteśmy w świecie, w którym wszystko jest przemijające. Ale my, chociaż jesteśmy w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy uczestnikami tych duchowych, wiecznych, niezmiennych rzeczywistości. I chociaż starzejemy się, chociaż nasze myślenie się zmienia, nasza teologia w jakiejś mierze ulega przemianie, nasze zrozumienie, to wszystko w nas ulega ciągłej. Jest, jest to ciągle żywe, ciągle to pracuje w nas. Ciągle się czegoś nowego uczymy, ciągle czegoś nowego się dowiadujemy. Przechodzimy przez różne życiowe burze, rozczarowania, załamania czasami, ale bracia i siostry, to tylko na jakiś czas. Nie mamy tu miasta trwałego, jesteśmy pielgrzymami, zmierzamy do tych rzeczy wiecznych, do tych rzeczy prawdziwych i już dzisiaj w Jezusie Chrystusie jesteśmy ich uczestnikami. Chwała Bogu za to. Dlatego czytamy, że przez Niego nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Dzięki Niemu zostaliśmy wyrwani z tego umierającego systemu, skażonego grzechem, nieprawością, ludzką niedoskonałością, dziełami szatana. Zostaliśmy wyrwani i przeniesieni do Królestwa Jego Syna Umiłowanego, które jest stabilne, w którym wszystko jest tak i amen, dlatego przez Niego. Nieustannie w naszej pielgrzymce składajmy Bogu ofiarę i zwracajmy nasz wzrok na te rzeczywistości, które nie mogą ulec zmianie. Czytamy, że Bóg potrząśnie niebem i ziemią, ale są rzeczy niewzruszone. Ten list nam o tym też mówi, list do hebrajczyków. Mówi o rzeczach niewzruszonych, które nie mogą być przemienione, nie mogą się zmienić. I tych rzeczy wiecznych, niewzruszonych jesteśmy, bracia i siostry, uczestnikami w Jezusie Chrystusie. Tego szukajmy. Oto się módlmy, żeby Bóg otwierał oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jakie jest nasze bogactwo w Jezusie Chrystusie. I aby nasze serca były pełne wdzięczności i chwały. I aby ta chwała pojawiała się na naszych wargach, na naszych ustach. Bo zobaczcie, to są ofiary, które dzisiaj my składamy. Nie mamy tu ołtarza, na którym przelejemy krew jakiegoś zwierzęcia, ale my jako świątynie Boga Żywego mamy być świątyniami chwały. Mamy być ludźmi, których serca są pełne wdzięczności za tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa za nas, za to wstawiennictwo Jezusa Chrystusa za nas, za tą otwartą drogę do Bożej obecności przez Jezusa Chrystusa. Nasze serca są dzisiaj ołtarzami i nasze usta są tymi narzędziami, przez które ta ofiara może być wyrażona Bogu. I zachęcam was, bracia i siostry, abyście nie milczeli, nie milczeli. Pewnego dnia, jak wiecie, Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Jego uczniowie byli tak podekscytowani i lud, tłum był tak podekscytowany po tych wszystkich cudach, po tych wszystkich naukach cudownych. Wierzyli, że to ten Mesjasz, którego oczekiwali, przyszedł. I głośno tam krzyczeli i tam chwalili go i wołali Hosanna, synowi Dawidowemu. I niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów patrzyli na to wszystko i przyszli i powiedzieli, co ci uczniowie twoi wyrabiają daj się chucisz, niech tak nie krzyczą, niech nie robią takiego hałasu. Czy ty słyszysz, co oni w ogóle mówią? A Jezus mówi, jeśli oni by nie krzyczeli, to kamienie by krzyczały. Jakże, jakże nie chwalić, jakże nie krzyczeć, jakże nie wyrażać uwielbienia, jeśli ma się do czynienia z Panem Panów i Królem Królów. Jakże czasami smutne jest, iż zbory podobne są do Głazów, milczących głazów, serca gdzieś zatwardziałe, gdzieś zagubiona ta miłość do Jezusa, zagubiona ta ekscytacja Jego obecnością, brak wdzięczności i zrozumienia, że wszystko co mamy dobrego w naszym życiu jest dziełem Jego łaski. I jak głazy, coś próbujemy z siebie wydusić, ale nie wychodzi. Myślę, że jest to smutne. Myślę, że nie chcesz być dzisiaj głazem w tym zgromadzeniu. A jeśli jesteś głazem, niechaj Bóg Cię ożywi, niechaj Bóg da Ci głos, niechaj ta rzeczywistość, która jest w Jezusie Chrystusie, z którą to wszystko, co mamy wokół siebie i w tym przemijającym świecie nie może się równać. Niechaj Bóg otworzy nasze oczy na rzeczywistość tych tych cudowności naszego Pana, Jego dzieła, Jego obecności pośród nas. I niechaj Boży Duch dopomoże nam i dzisiaj składać Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Powstańmy proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy ponownie zgromadzić się, stanąć przed Tobą jako Twój lud, stanąć przed Tobą jako dzieci odkupione drogocenną krwią Twojego Syna. Zbawieni z łaski, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie i dotknąć się, i dotykać się, i przeżywać prawdziwą, realną obecność ze Świętym Bogiem. Już nie w cieniach, nie w obrazach, nie w jakichś namiastkach rzeczywistości, ale przez Twojego Syna mamy przystęp do samego nieba, do tronu Boga, do tronu łaski, aby znaleźć łaskę i miłosierdzie w stosownym czasie. Prosimy, byś i dzisiaj dotykał się naszych serc, drogi Panie, jakże potrzebujemy Ciebie, jakże ten świat ze swoimi złymi wiadomościami ze swoją nieprawością, niesprawiedliwością, grzechem mnożącym się w przeróżnych formach, jakże przytłacza nas, jakże zniechęca nas, czasami przeraża nas. Ta ludzka chciwość i pazerność i nieprawość, ten straszny owoc grzechu. Panie, dziękujemy, że to wszystko przemija, że dzisiaj jesteśmy, a jutro nas nie będzie. Nasze życie jak mgła, jak trawa, pojawiamy się i wkrótce nas tutaj już nie będzie. I dajbyśmy o tym pamiętali i dajbyśmy mieli w sercach to, to objawienie i to zrozumienie, żeśmy pielgrzymami, że nie mamy tutaj trwałego domu, ale zmierzamy do domu w niebie, do Ojca, który nam przygotował mieszkanie. Prosimy byś i dzisiaj dopomógł każdemu z nas. Chwalić i czcić Ciebie, tak jak tego godzien jesteś. Wesprzyj nas Twym duchem prosimy. Niechaj nasze serca będą miłym Tobie ołtarzem pełnym chwały i niechaj nasze wargi z wdzięcznością, z uwielbieniem wyznają Twoje imię, które jest ponad wszelkie imiona. Imię, w którym jest nasze zbawienie, nasze życie. Imię Jezus, Jachwę zbawia. Prosimy, działaj pośród nas, Panie. Objawiaj nam siebie, objawie nam więcej z Ciebie. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.